Podcast Real Karta Polaka, odcinek 25. Cześć moi kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do posłuchania dzisiejszego odcinka podcastu Real Karta Polaka, podcastu, w którym pomagam Wam zdobyć kartę Polaka, w którym informuję Was o różnych rzeczach związanych z Polską. Ten podcast związany jest z kursem, z kursem na stronie realkartapolaka.com, w którym możecie dowiedzieć się wielu informacji pomocnych, Podczas rozmowy z konsulem myślę tu o historii Polski, o obyczajach, o sławnych ludziach, o geografii i y, różnych właśnie podobnych sprawach, o których właśnie opowiadam wam w tym kursie. Jeśli macie chęć, to zapraszam was do skorzystania z tego kursu. Dziś chciałbym opowiedzieć Wam o programie stypendialnym imienia Stefana Banacha. Tak nazywa się ten program stypendialny. Znalazłem te informacje na stronach polskiego MSZ-u i jest tu napisane, że jest to program realizowany w ramach Polskiej Pomocy Rozwojowej skierowany do cudzoziemców z krajów partnerstwa wschodniego czyli będzie to Armenia, Azerbejdżan, Białoruś Gruzja, Mołdawia i Ukraina oraz krajów centralnej Azji i kto może starać się o stypendium obywatele właśnie krajów, które wymieniłem którzy są studentami ostatniego roku pierwszego stopnia w obszarze nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych, wetery, weterynaryjnych, weterynaryjnych, czyli tych, które zajmują się zwierzętami, lub ukończyli studia pierwszego stopnia w tych obszarach, jednak Niedawniej niż w roku akademickim 2015-2016. Oraz znają język polski przynajmniej na poziomie B1. B1 to nie jest bardzo wysoki poziom. Zawsze powtarzam wam, że warto uczyć się polskiego, ponieważ może to się w życiu przydać. Studia są, przed studiami macie miesięczny kurs adaptacyjno-językowy. Przez miesiąc zbyt wiele języka się nie można nauczyć, dlatego wymagany jest poziom B1. I ten kurs jest również na warunkach stypendialnych, czyli dostajecie stypendium, i ten kurs ma przybliżyć stypendystom polską kulturę, poprawić znajomość języka polskiego i wiedzy z przedmiotów kierunkowych związanych z tokiem przyszłych e, studiów. Odbywa się konkurs. Jeżeli chcecie być stypendystami tego programu, to musicie stanąć do konkursu a konkurs jest oparty o wyniki rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez komisję egzaminacyjną, czyli podobnie jak rozmowa z konsulem, tym razem rozmowa przed y, komisją. I jeżeli przejdziecie przez ten konkurs, zostać, zostaniecie zakwalifikowani, to świetne perspektywy, bo kandydaci mogą samodzielnie dokonać wyboru uczelni i kierunku studiów. Możecie wybrać sobie dowolną uczelnię, na której chcecie rozpocząć naukę i może to być każda uczelnia, która jest publiczną szkołą wyższą w Polsce. Każda uczelnia, która jest nadzorowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. I Cóż więcej? Termin składania wniosków to jest ważne. Nie ma już dużo czasu, jeszcze tylko miesiąc, nabór. Rozpoczął się 5 marca 2018 roku, ale trwa do 30 kwietnia do godziny 15. Trzeba zgłosić się, trzeba użyć systemu internetowego, który jest na stronie programs.nawa.gov.pl P.L. łamane login. Hmm, zamieszczę Wam ten link, będziecie mogli bezpośrednio o, z mojego podcastu. Numer 25, przypominam, jest dzisiejszy podcast, ma numer 25 i tam znajdziecie ten link, jeśli jesteście zainteresowani. Ogłoszenie wyników yy, naboru, czyli osób, które przeszły, zostały zakwalifikowane będzie 1 sierpnia dam wam jeszcze link do szczegółowych informacji o programie i regulaminie zatem jeśli chcecie studiować w Polsce to myślę, że jest to doskonała okazja oczywiście dotyczy to obszaru nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, nie studiów humanistycznych. Ok? Ponieważ jest to program stypendialny imienia Stefana Banacha, a Stefan Banach był polskim wybitnym matematykiem. Ok, to tyle o tym programie. Zapraszam Was, jeśli chcecie, wejdźcie na podcast numer 25 i tam znajdziecie Link, w którym znajdziecie bardziej szczegółowe informacje. A na dziś to już prawie wszystko. Jesteśmy przed świętami wielkanocnymi, dlatego chciałbym złożyć Wam życzenia zdrowych, wesołych świąt wielkanocnych. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, moi drodzy, nie poddawajcie się. Wasze marzenia spełnią się, jeśli tylko nie poddacie się i będziecie walczyć odpowiednio długo i skutecznie, to na pewno wszystko się uda. Tymczasem, trzymajcie się do następnego razu. PA! pa. Po więcej informacji na temat kursu zapraszam na stronę realkartapolaka.com.